Rozdział siódmy. Kolizja światów. To nie był dobry dzień dla Agaty. Gdyby istniał katalog fatalnych dni, jej prawie były mąż mógłby ten dzisiejszy zamówić specjalnie dla niej. Zaczęło się kiepsko, a potem było tylko gorzej. Wyruszyła z Warszawy później niż planowała. Migrena ustępowała powoli, ale w każdej chwili mogła wrócić, więc Agata założyła ciemne okulary przeciwsłoneczne, wyłączyła radio i starała się ograniczyć bodźce. Nie było to jednak łatwe na stołecznych ulicach, gdzie co chwilę ktoś trąbił, sygnalizacja świetlna pikała, motocyklista piłował silnik, a na mijanym chodniku wściekle ujadał pies. Niebo ciemniało i robiło się ołowiane, ale skryta za ciemnymi szkłami zauważyła to z opóźnieniem. Teraz spodziewała się apokalipsy i mogła tylko mieć nadzieję, że jej zasięg okaże się lokalny, bo wtedy zdoła uciec przed burzą, o ile w ogóle uda jej się wyjechać z miasta. Kierowcy zachowywali się jak szaleńcy. Co chwilę ktoś zajeżdżał jej drogę trąbiąc. Jedno auto ledwo uniknęło kolizji z jej zderzakiem. Przy którejś takiej sytuacji sama w końcu nacisnęła klakson. Pożałowała natychmiast, bo ból głowy wrócił z większą siłą. Jakby tego było mało, jechała na ślepo, bez GPS-u i aplikacji drogowej. Poprzedniej nocy zapomniała zabrać ładowarkę z auta. Nie miała siły wracać, a potem powaliła ją migrena. W rezultacie telefon został niepodłączony, a bateria spadła do procent. Teraz wysyłał komunikaty tak rozpaczliwe, jak ostatnie słowa Łazika na marsie. Do tego ładowarka w aucie nie działała. Agata nie była pewna, czy to sprzęt się zepsuł, czy gniazdko zapalniczki, z którego korzystała tak rzadko, że nie zauważyłaby, gdyby coś było nie tak. Samochód miał fabryczny GPS, ale nie aktualizowała map od lat. Nie było mowy, żeby to urządzenie poinformowało ją o korkach wypadkach. Przebicie się poza rogatki stolicy zajęło jej godzinę. Przed sobą miała jeszcze pięć godzin jazdy. Zwykle lubiła prowadzić. Włączała ścieżkę dźwiękową z musicalu i śpiewała całą trasę. Dziś na samą myśl o dodatkowych dźwiękach czułam mdłości, a głowa wysyłała ostrzegawcze impulsy bólu. Poklepała deskę rozdzielczą swojego autka i powiedziała Zjemy tę trasę jak słonia. Po kawałku, moja mała. Po kawałku. Zatankowała do pełna na pierwszej stacji benzynowej, jaka jej się trafiła. Wzięła napój z kofeiną i połknęła tabletkę paracetamolu. Po chwili wahania dorzuciła do zakupów hot-doga. Wciąż nie czuła głodu, ale nie jadła od wczorajszego wieczoru i wolała nie ryzykować, że za kierownicą wzmoży ją słabość. A potem, gdy już pomyślała, że najgorsze za nią, złapała ją ulewa. Strumienie wody lały się z nieba i przetaczały przez jezdnie. Wycieraczki ledwo nadążały. Widoczność była fatalna. Agata zwolniła i całą uwagę skupiła na drodze. Po godzinie jazdy w takich warunkach była spocona, jakby te kilometry pokonała pieszo, brnąc przez śnieżne zaspy sięgające do pasa. Zajechała na kolejną stację benzynową. Może przeczeka deszcz? Albo przynajmniej odzyska trochę sił? Czy ktoś ogłosił, że właśnie dziś zaczyna się pieprzony potop? Usiadła w boksie między toaletą a bufetem z hot -dogami. Jej wyostrzony migreną węch szalał od mieszanki, na którą składały się ostry smrodek leśnego odświeżacza powietrza, zapach tłuszczu z kiełbasek i kwaśna woń starego keczupu. Wlewała w siebie czarną kawę, ignorując jej smak. Podejrzewała, że zaparzono ją na wodzie po myciu podłogi albo w ekspresie, który nie doświadczył odkamieniania od początku świata. Kiedy ulewa trochę zelżała, wróciła do auta i ruszyła w drogę. Po parunastu kilometrach wpakowała się jednak w upiorny korek. Wyglądało na to, że doszło do wypadku. Dwa samochody blokowały oba pasy. Aplikacja, która zwykle ostrzegała przed utrudnieniami na drodze, tym razem milczała, pozostawiając Agatę na łasce rzeczywistości. Poruszała się w ślimaczym tempie i gdyby nie ulewa, rozważyłaby czołganie jako alternatywę. Dawno już się ściemniło, kiedy wreszcie w blasku reflektorów zobaczyła tablicę wjazdową ustki. W normalnych okolicznościach zatańczyła z radości albo zaśpiewała tango morderczyń z musicalu Chicago. Idealne, zważywszy na to, że jej niemal były mąż zwykle odpowiadał za jej migreny. Ale dziś była zbyt wykończona. Potrzebowała tabletki, łazienki i litrowego kubka herbaty. Łóżko kusiło ją obietnicą odpoczynku i snu. Tyle. Że było za wcześnie, by powiedzieć. Hop. Na wąskiej szutrówce prowadzącej do domu uklejów ledwo wyminęła inne auto. Gałęzie uderzały w szyby i lusterka, a deszcz wciąż zacinał. W świetle reflektorów rozpoznała jednak kierowcę i pasażera. Straszewicz i garstka. Co tu robili? Myśli Agaty natychmiast skoczyły w mroczne rejony Przyspieszyła, a gdyby nie błotnista kałuża na podjeździe Wjechałaby tam z piskiem opom. Wpadła do domu, trzasnęła drzwiami Dziewczyny! Zawołała Brak natychmiastowej odpowiedzi uderzył w nią jak młot Nina! Zuza! Ryknęła jeszcze głośniej, aż jej migrena podkuliła ogon I skryła się w najciemniejszym kątku głowy Sekundy przeciągały się w wieczność, jakby ugrzęzły w kadzi z budyniem. W kuchni, usłyszała w końcu głosniny. Ulga niemal ścięła ją z nóg. Pobiegła w stronę kuchni i pochwyciła przyjaciółki w ciasne objęcia, mruczała coś niezrozumiałego we włosy jednej i drugiej, na przemian płacząc, przeklinając i zapewniając o swojej miłości. Ja ciebie też kocham, łajzo. – pisnęła Zuza w ręka w bluzy Agaty. – Ale wciąż jesteśmy na ciebie złe! – Niedobra przyjaciółka! – burknęła Nina groźnym tonem, choć czule poklepywała ją po plecach. – Wariatki! Minęłam się ze Straszewiczem na szutrówce i myślałam, że dałyście się zabić pod moją nieobecność! – Zwariowałaś? – parsknęła Zuza. – Myślisz, że ktoś dałby radę nam dwóm? Agata nic nie odpowiedziała. Wciąż je ściskała, czując, że nie może puścić. Nogi uginały się pod nią. Pulsowanie w głowie wróciło, a potem coś w niej pękło. Łzy zaczęły płynąć. Szloch nie dawał ulgi. Trzęsła się, a Nina musiała ją podtrzymać, żeby nie osunęła się na podłogę. Agata, co się dzieje? Nina delikatnie popchnęła ją w stronę krzesła. — Skarbie, powiedz, kogo pobić? Kto cię skrzywdził? — dodała Zuza, ściskając jej dłoń. — Za dużo emocji, — wydukała Agata. — To był naprawdę ciężki dzień. — Wszyscy przeżyli? — rzuciła Zuza, odruchowo próbując rozładować napięcie. — Tak. — A tutaj? — – spytała Agata, przypominając sobie samochód Straszewicza na podjeździe. – U nas gorzej z przeżywalnością – odpowiedziała Zuza, uśmiechając się krzywo. – Zalągł nam się trup w sadzie, ale spokojnie, nie przegapiłaś wiele. Przez tę ulewę policja nie zabawiła tu długo, a ja dokładnie udokumentowałam miejsce zbrodni. Zaraz ci pokażę zdjęcia. – Rany! Nina! Znowu znalazłaś trupa? To już recydywa! Rzuciła Agata, czując jak napięcie zaczyna ustępować. Straszewicz też burczał coś na ten temat, ale jesteśmy kryte. Trupa znalazła Gerti. My tylko zadzwoniłyśmy na policję, uspokoiła Nina. Agata odchyliła głowę, czując, że jej serce powoli wraca do normalnego rytmu. Mogła wreszcie oddychać bez obawy, że zaraz wybuchnie płaczem. Paradoksalnie, znaleziony trup wydawał się przywracać jakąś osobliwą równowagę. Powinna pewnie przemyśleć, co to mówi o jej życiu, ale jedyne, na co miała siłę, to parsknięcie śmiechem. – Dobra, pokaż te zdjęcia – rzuciła. W tym domu, z Niną i Zuzą, czuła się bardziej sobą. Głowa wciąż ją bolała, ale nie miała już wrażenia, że świat przygniata ją z każdej strony – Mogła na chwilę zapomnieć o prawie byłym mężu, medialnym cyrku i całej reszcie. Dom uklejów był jak osobna kieszonka we wszechświecie, w której wszystko, nawet znajdowanie trupów, wydawało się mieć sens. Jak brzmiał ten cytat? Co zdarzyło się raz, może zdarzyć się znowu. Co zdarzyło się dwa razy, zdarzy się na pewno. Miała wrażenie, że idealnie pasuje do sytuacji z trzecim lokalnym nieboszczykiem. Nie musiała prosić Zuzy dwa razy. Ta już wyciągnęła telefon z kieszeni Szlafroka i otwierała galerię zdjęć. Podsunęła ekran Agacie, przesuwając palcem po ekranie. Pierwsze ujęcie było szeroką panoramą. Widać było kwitnące drzewa, a o jedno z nich opierały się zwłoki. Głowa Denata zwisała nisko na piersi, włosy przysłaniały twarz. – Spokojnie, mam też zbliżenie, ale nie chciałam go ruszać przed przyjazdem Straszewicza – wyjaśniła Zuza. – A zanim dojdziemy do gwoździa programu, patrz na to. Nastroszony wąs Straszewicza. Uważam, że to śledcza wskazówka. Jak u psa gończego albo kota. Śledcze wibrysy? – Faktycznie, bardziej naelektryzowane niż zwykle – przyznała Agata. – I subtelna irytacja twoją osobą, zupełnie nie do podrobienia. – Nie jest odporny na mój urok – zaśmiała się Zuza. – A tu mamy trupa w całej okazałości. Agata spojrzała na zdjęcie i nagle poczuła, jak świat zaczyna wirować. Głowa zrobiła jej się lekka jak balonik – a ciało zdrętwiało. Zerwała się i wybiegła z kuchni, ledwie zdążyła dopaść toalety. Zwymiotowała wszystko. Hot doga, kole i kawę, aż nie zostało w niej nic poza szalejącym w głowie chaosem i strachem, który miażdżył ją w ekstremalnie małym pudełku bez powietrza i możliwości ruchu. Przez dłuższą chwilę siedziała na zimnej podłodze, z krawędzią sedesu wpijającą się w plecy. Myślała tylko o jednym. Jej życie legło w gruzach. Dwa światy, ten, od którego uciekała i ten, który próbowała zbudować, weszły na kurs kolizyjny.